Rozdział 31. Nefi wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus zostanie ochrzczony. Ludzie potrzebują pójść za przykładem Jezusa Chrystusa, przyjmując chrzest w wodzie, a potem chrzest ogniem Ducha Świętego i trwając do końca, aby zostali zbawieni. Nawrócenie się i chrzest są bramą prowadzącą na wąską ścieżkę do życia wiecznego. Oto ja, Nefi, kończę prorokować wam, moi ukochani bracia. I mogę spisać tylko kilka rzeczy, o których wiem, że bez wątpienia nastąpią, a także niewiele słów mojego brata Jakuba. I wystarczy mi, co zapisałem, gdy dodam kilka słów o nauce Chrystusa i powiem to Wam po prostu według prostoty mojego prorokowania. Albowiem moja dusza lubuje się w prostocie, bo w ten sposób Pan Bóg działa pośród ludzi. Oto Pan Bóg rozjaśnia umysł i przemawia do ludzi w ich języku, aby rozumieli. Przypomnijcie sobie, że powiedziałem wam o proroku pokazanym mi przez Pana, że ochrzci on baranka Bożego, który zgładzi grzechy świata. I jeśli baranek Boży, będąc święty, potrzebuje chrztu w wodzie, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość, jak znacznie większą potrzebę chrztu w wodzie mamy my, nie będąc święci. A teraz pytam was, moi ukochani bracia, w jaki sposób Baranek Boży wypełnia wszelką sprawiedliwość, będąc ochrzczony w wodzie? Wiecie, że jest on święty. Jednak mimo, że jest święty, pokazuje ludziom, że on sam, jak wszystko co ziemskie, korzy się przed Ojcem i świadczy Ojcu, że będzie mu posłuszny w przestrzeganiu jego przykazem. Gdy został więc ochrzczony w wodzie, Duch Święty wstąpił na niego pod postacią gołębicy. I on sam, dając ludziom przykład, pokazuje im, że droga jest wąska, a brama, przez którą mają wejść, ciasna. Powiedział on ludziom, pójdźcie za moim przykładem. I czyż możemy, moi ukochani bracia, pójść za przykładem Jezusa, nie przestrzegając przykazań Ojca? I ojciec powiedział, nawróćcie się, nawróćcie się i zostańcie ochrzczeni w imię mojego umiłowanego Syna. Usłyszałem także głos Syna i powiedział On temu, kto zostanie ochrzczony w imię moje, Ojciec da Ducha Świętego, podobnie jak mnie, pójdźcie więc za moim przykładem i czyńcie, co widzieliście, że ja czyniłem. Moi ukochani bracia, wiem, że jeśli będziecie naśladować Syna z całego serca, nie czyniąc niczego, co byłoby obłudą czy oszustwem przed Bogiem, lecz ze szczerym zamiarem nawrócicie się, odstępując od swych grzechów i wykazując Ojcu, że pragniecie wziąć na siebie imię Chrystusa przez chrzest, wstępując w wodę za przykładem swego Pana i Zbawcy, według Jego Słowa otrzymacie wówczas Ducha Świętego wtedy następuje chrzest ogniem Ducha Świętego i wtedy będziecie mogli mówić językiem aniołów i oddawać chwałę świętemu Bogu Izraela ale moi ukochani bracia Usłyszałem też głos syna, który powiedział mi Jeśli nawrócicie się odstępując od swych grzechów przez chrzest w wodzie Wykażecie Ojcu, że pragniecie przestrzegać moich przykazań I otrzymacie chrzest ogniem Ducha Świętego I będziecie mogli mówić nowym językiem, językiem aniołów Jeśli po tym wszystkim wyparlibyście się mnie Lepiej by wam było, jeśli byście mnie nigdy nie znali i usłyszałem głos Ojca, który powiedział, słowa mojego umiłowanego są prawdziwe i wierne. Ten, kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony. Dlatego wiem, moi ukochani bracia, że człowiek może zostać zbawiony tylko wtedy, gdy wytrwa do końca, idąc za przykładem Syna Boga żywego. Uczyńcie więc, co wam powiedziałem, że widziałem, jak nasz Pan i Odkupiciel uczyni, a co zostało mi ukazane, abyście znali bramę, przez którą macie wejść. I bramą, przez którą macie wejść, jest nawrócenie się i chrzest w wodzie, a wtedy następuje odpuszczenie grzechów przez ogień Ducha Świętego. Wtedy jesteście na wąskiej ścieżce, która prowadzi do życia wiecznego. Oto weszliście przez bramę, postąpiliście według przykazań Ojca i Syna i otrzymaliście Ducha Świętego, który świadczy o Ojcu i Synu, aż do spełnienia Jego obietnicy, że jeśli weszliście przez bramę, otrzymacie. A teraz, moi ukochani bracia, gdy już dostaliście się na tę wąską ścieżkę, pytam was, czy to już wszystko? Oto mówię wam nie, albowiem doszliście dotąd tylko dzięki Słowu Chrystusa, poprzez niezachwianą wiarę w Niego, ufając w pełni zasługom Tego, który ma moc zbawienia. Potrzebujecie więc dążyć naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła, nadzieję i miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, napawając się słowem Chrystusa i wytrwacie do końca, tak mówi Ojciec, będziecie mieli życie wieczne. Moi ukochani bracia, to jest jedyna droga i nie ma innej drogi, ani innego imienia danego pod niebem, poprzez które człowiek może być zbawiony w Królestwie Boga. Taka jest nauka Chrystusa i jedyna prawdziwa nauka Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy są jednym wiecznym Bogiem. Amen.